może spotkanie dla dzieci dla dużych można 115 tak tak nie Тоже. Не-не, это тест. Так. Хорошо. Не-не, не надо. Понимаешь? Я хочу на пятки. А, хорошо со nas <śmiech> <śmiech> <śmiech> też nie chciałem, cię za bardzo szarpa, grosze <śmiech> się <śmiech> Panie Prezydencie, że w 30 numer pieśni wszystkie zwrotki Chciałbym jeszcze... Chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na te trzy wiersze, które brat Tadek przed przerwą wspomniał. 2, 14 ostatnie słowa. Gorliwy, lud gorliwy w dobrych uczynkach. Teraz to, co rozważamy. Trzeci rozdział, ósmy wiersz. Starali się celować w dobrych uczynkach. I trzeci rozdział, 14 wiersz. Nasi uczą celować w dobrych uczynkach. Niech się nasi uczą celować w dobrych uczynkach. Charakterystyczne jest, że ta, ta kolejność jest charakterystyczna, bo tak naprawdę według nas może, powinno to być na odwrót. Najpierw powinniśmy się uczyć celować, nau, nauczyć się celować w dobrych uczynkach, potem powinniśmy do, dokładać wszelkich starań, żeby w nich trwać. To też tak można jako celować, można trwać w tym naszym trzecim rozdziale ósmych wiersz w tych dobrych uczynkach. I dopiero wtedy, gdy się w tym wyćwiczymy, to możemy być gorliwi w tych dobrych uczynkach. Natomiast Słowo Boże pokazuje nam tą Bożą zasadę. Jeśli Bóg nas dał samego siebie za nas, aby nas wykupić od wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie lud na własność, to my jesteśmy, co do zasady, już gorliwi w tych dobrych uczynkach. Mamy tą nową naturę, którą Bóg nam dał i jesteśmy gorliwi. Ale jednak, jako że mamy tą nową naturę, ale jesteśmy jeszcze w naszych ciałach, to apostoł tutaj pisze, abyśmy starali się celować. To nie jest tak u nas z automatu, że my wszyscy już jesteśmy w momencie, tak jak to Marcin też mówił, W nocy się ktoś nawraca i na drugi dzień wszyscy widzą, że to jest inna osoba. Nie, niczym się nie wyróżniamy, na początku przynajmniej, więc staramy się celować i my musimy się uczyć tych dobrych uczynków właśnie dopóki jesteśmy tutaj w tych naszych ciałach. To jest to ten proces, który można powiedzieć nigdy się nie kończy. Ja bracia nie chcę absolutnie cofać rozważania tylko leży mi od dłuższego czasu jedna myśl na sercu, którą chciałbym wyrazić odnośnie końcówki samego, samego siódmego wiersza. Mamy tam napisane o życiu wiecznym, którego nadzieja nam przyświeca. Być może jest ktoś na tej sali, co zastanawia się nad tym. Mamy w końcu życie wieczne? Czy jest to dopiero sprawa nadziei albo przyszłości? Jeszcze w dodatku przyświeca, to być może po drodze zgaśnie? Albo coraz mniej będzie świecić? Umiłowani musimy rozróżniać charakter służby apostołów różnych w Słowie Bożym. Apostoł Paweł nie był tym, który bezpośrednio pisał o posiadaniu życia wiecznego. U niego życie wieczne stoi bardzo często na końcu drogi wiary. Jako cel po prostu, jako dopełnienie drogi wiary, gdzie wejdziemy całkowicie w zakres zażywania życia wiecznego. Gdzie do domu Ojca po pochwyceniu znajdziemy się również w tych ciałach przemienionych, całkowicie korzystając z błogosławieństw wypływających z życia wiecznego. Apostoł Jan upewnia nas, i to miejsce chciałbym przeczytać do tego Porównawczo do tego wersetu naszego, upewnia nas o posiadaniu już teraz życia wiecznego, abyśmy byli o tym przekonani i nie mieli co do tego nawet cienia wątpliwości. Piąty rozdział pierwszego listu Jana, trzynasty wiersz. To napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie żywot wieczny. A więc każdy wierzący, kto ma Syna, ma żywot, ten sam list to mówi który uwierzył w Pana Jezusa, który się, krótko mówiąc, nawrócił, wyznał swoje grzechy, przyszedł do Niego pod krzyż, uwierzył w Niego, w Jego dzieło i osobę, ma życie wieczne, nieutracalne i z ręki Pana nikt nie jest w stanie Go wyrwać. Ale w sposobie z widzenia przez apostoła Pawła w charakterze jego służby, tak jak w tym miejscu, to widzimy, że nadzieja nam przyświeca. To jest to pragnienie dojścia, ale celem jest Wieczność, zażywanie życia wiecznego. Ta sama myśl jest zawarta w pierwszym rozdziale tego listu w drugim wierszu. Zapraszam. Że... Jeśli pozwolicie, Bacia, to do tego dziesiątego wiersza, gdzie, nie wiem, heretyka, jak jest w innym tłumaczeniu? Tą Gda... dobrze. dobrze? Odszczepięca? Po pierwszym i drugim upomnieniu unikaj, ale w tym niemieckim tłumaczeniu mam wskazówkę: List do Rzymian, 15 rozdział, który mówi właściwie, jak, co to są za ludzie. Więc przeczytajmy List do Rzymian, 16 rozdział, wiersz 17. A proszę Was, bracia, abyście wypatrywali tych, którzy powodują rozłamy. I zgorszenia przeciwko tej nauce, którą przyjęliście, unikajcie ich. Czyli można powiedzieć, taki człowiek, który rozłamy i zgorszenie w zgromadzeniu wywołuje. Takiego trzeba y, po prostu wyłączyć. Wyłączyć ze społeczności, nie tylko unikać, ale go całkowicie odsunąć od zgromadzenia i tutaj też apostoł Paweł mówi o tym heretyku czy o takim co rozłamuje i robi e, zgorszenie w zgromadzeniu że tacy oczywiście e, e, unikaj po prostu nie, nie dopuść do tego aby on tam w tym zgromadzeniu się udzielał albo jakąkolwiek pozycję zajął wiedząc że taki człowiek jest przewrotny i grzeszy i sam siebie osądza i w liście do W trzecim liście Jana mamy też takiego jednego brata, który rozłam robi i o którym apostoł Jan pisał i ostrzegał. I to był Demetriusz, który. Diotrefes, tak. Diotrefes, przepraszam, macie rację. Diotrefes. I też tutaj pisze o nim w tym trzecim liście Jana wiersz. Yy, dziewiąty napisałem do, do kościoła czy do zgromadzenia, to jest to samo lecz diotrefes, to jest to właściwe przepraszam yy, ten, jak, który chce być pierwszym wśród nich nie przyjmuje nas i to widzimy <śmiech> dlatego też i nawet pisze, że Ob, gdy nas obmawia złośliwymi nawet e, e, słowami, a nie poprzestając nad tym, sam braci nie przyjmuje, a nawet zabrania tym, którzy chcą ich przyjąć i wyrzuca ich z kościoła albo ze zgromadzenia. To widzimy, jest to podobnie jak w tym dziesiątym e, wierszu trzeciego rozdziału listu do Ty, Tuszca. <śmiech> Przepraszam, Stefan, że ja nie chcę Cię pouczać ani napominać, ale jest taka sprawa, że tu nie jest napisane, że mamy go usunąć całkiem. I tu jest napisane tak, a człowieka, który wywołuje odczepieństwo, w pierwszym i drugim upomnieniu unika. My wiemy, że ludzie wierzący mogą się dopuszczać takich rzeczy, jak ten Jotrefest mamy ich unikać, mamy ich tak jakby napiętnować tak jak człowiek, który e, jest złączony ze zgromadzenia mamy się z nim nie witać, on ma wstają stanowiskowie kiedy ma wychodzić, kiedy wchodzić na zgromadzenie ale to jest nasz brat Pan Jezusie, Pan Jezus umarł za wszystkich, za wszystkie grzechy kto mówi, że nie grzeszy to prawdy w nim nie ma zgromadzenie się składa ze zbawionych grzeszników tam nie wejdzie ani jeden dobry, sprawiedliwy bo ma takiego garba, że się tam nie zmieści ale my wiemy, że Słowo Boże nas upomina my często byśmy chcieli powyrzucać, porobić porządek ja wam taki przykład chciałbym dać na Ananiaszu i na Safirze Ananiasz i Safira Ananiasz zgrzeszył, to był przykład i Safira też zgrzeszyła ale oni zbawienia nie stracili i Bóg ich napiętnował i w zgromadzeniu pokazał i bojaźń wlał wierzącym serc i zabrał ich z tej ziemi jakby nas tak miał z nami miał tak czynić to no nie wiem, który ktoś nas tu się osłabł ja wam potrafię taki przykład z obfitości możemy coś dawać, nie? dałem tysiąc złotych ale tysiąc dwieście to już jest za dużo Czy my potrafimy Boga naśladować? Czy my potrafimy tak jak On czynić? Słowo Boże nas napomina też i mówi nam my wiemy, że to nie jest dobra praca, bo zazdrość kłótnia, złamy te wszystkie rzeczy nienawidzący i te wszystkie rzeczy, które są to są też i w nas jesteśmy w ciele, ale czy dajemy duchowi wolność, czy ciału? Są to nieraz takie rzeczy, które musimy dopiero na swoim ciele doświadczyć, że wtedy mówimy o Boże I Damian to mówił wcześniej Czy ja potrafię uczynić to, co ten brat, który mówił dopiero na swoim ciele zobaczyłem Że to nie jest tak łatwo kogoś pocieszyć, to nie jest tak łatwo komuś powiedzieć coś A, bo ja jeszcze tego nie doświadczyłem, to mogę powiedzieć, ty nie, macie bracie, ale a, będzie wszystko dobrze, a za chwilę jestem załamany, bo nie jest dobrze. Ale mam mieć nadzieję, że Bóg to wyprostuje, nawet gdyby nie wyprostował, to człowiek wierzący zbawienia nie traci. Dobrze. Słyszecie mnie wszyscy? Tak? Dobrze. Ten ósmy wiersz pod koniec i dziewiąty wiersz. Tu widzimy pod koniec to jest dobre i użyteczne dla ludzi, a w dziewiątym pisze są bowiem nieużyteczne i próżne. Są przedstawione nam w ósmym wierszu Te rzeczy, które są dobre dla wierzących, dla wszystkich. To znaczy, jak my czynimy te dobre uczynki, które, jak to wiemy z listu do Efezjan, Bóg dla nas przygotował, żebyśmy w nich chodzili, jak czynimy to, co jest według myśli Bożych, w naszym życiu praktycznym, służymy Bogu i wierzącym, to to jest pożyteczne. Jest to dobre i użyteczne dla ludzi. W pierwszym rzędzie dla wierzących, ale też i dla ludzi wokół nas, bo oni przez to widzą w naszym życiu praktycznym te świadectwo, że nasze uczynki się zgadzają z naszą wiarą, z tym, co Słowo Boże głosi, co my z Niego podajemy dalej. I w dziewiątym wierszu pisze są bowiem nieużyteczne i próżne. Co? Właśnie te głupie rozprawy i ro, do, y, y, głupich rozpraw i rodowodów, sporów i kłótni o zakon, żeby to właśnie unikać. Y, podobne myśli widzimy w drugim liście Pawła do Tychmoteusza, w drugim rozdziale. Czytam od 14 wiersza to przypominaj, zaklinając ich przed Bogiem, aby się nie wydawali w spory o słowa, bo to jest bezużyteczne, a tylko słuchaczy do zguby przywodzi. Tu znów widzimy coś negatywnego. Nie mamy się kłócić o słowa spory, o słowa. Nie mamy się wydawać w jakieś drobne dyskusje, gdzie ten brat mówi to jest tak, a ten A to jest nie tak, nie zgadzam się z Tobą, bo w końcu wyobrażajmy sobie, akurat tu jest praktyczny przykład na to, gdzie my tu stoimy na takim wspólnym rozważaniu, takiej konferencji, jak słuchacze słyszą tych braci, jeden wstaje, coś głosi, a drugi wstaje i mówi przeciwieństwo tego, a ten pierwszy znów wstaje i mu odpowiada nie, nie zgadzam się i jest taka jakby kłótnia dla słuchaczy. To ci słuchacze odbierają to tak... No, nie ma nawet zgody między nami, no nie? No to komu mam tu wierzyć? Temu, bo jest mi sympatyczniejszy? Temu, bo być może jakoś mi się wydaje, że jego argumenty są sensowniejsze, logiczniejsze, cokolwiek? Nie, starajmy się... I do tego jest potrzebna nasza pokora w naszym sercu. Trzymać się Słowa Bożego. I to właśnie w piętnastym wierszu jest ten pozytywny przykład. Starać się usilnie o to, abyś mógł stanąć przed Bogiem jako wypróbowany i nienaganny pracownik, który wykłada należycie Słowo Prawdy. Wykłada należycie Słowo Prawdy. To znaczy w takim kierunku z myślami Bożymi, które się znajdują w całym Słowie Bożym. Żebyśmy uważali, jak jakieś miejsce w Słowie Bożym rozważamy, żebyśmy widzieli też całość Słowa Bożego, że to, co tam jest napisane, musi być widziane wspólnie z tym, co jest napisane na innych miejscach i że to jest ten całokształt tego Słowa, który musi być w sobie ściśle zgadzający się. O inaczej to lekko możemy wejść w ten błąd, że wybieramy sobie jakiś wiersz, w którym jest coś napisane. I same te słowa dla siebie mogą znaczyć to albo tamto. I jak wykładamy to według naszego upodobania, to może to być właśnie ten, ten fałszywy wykład. Ale jeśli coś jest niejasne, to musimy szukać na innych miejscach. W tym samym y, rozdziale, w tej samej księdze, albo też i w innych księgach i Słowo Boże jest takie, że ono się uzupełnia w doskonały sposób, że ta całość w końcu jest zrozumiała i czasami trzeba dobrać kilka wierszów więcej. Tak właśnie jak ten dziewiąty i dziesiąty wiersz tutaj w liście do cytułsa można uzupełnić właśnie z tymi dwoma wierszami z drugiego listu do Tymoteusza, 14 i 15. Tu, u tytusa, mowa jest o uczynkach, a tam mowa jest o wykładaniu Słowa Bożego. I widzimy tutaj ta nauka, to co jest Słowo Boże i to nasze życie, jedno i drugie, musi się zgadzać ze sobą. A co nigdy nie jest pożyteczne, są właśnie jakieś kłótnie. I do czego ja zamierzam, aby z tym zakończyć, że w dziesiątym wierszu ten człowiek, który wywołuje podszczepieństwo to właśnie jest taki, który, <śmiech> który wydaje się w te rozprawy, który właśnie wprowadza ten element niepokoju. I być może, że my mając, powiem tak po ludzku, dobre serce, rozumiecie mnie dobrze, to nie chodzi o to, że ktoś z nas miał dobre serce, tak w sensie sam w sobie my otrzymaliśmy oczyszczone, nowe serce od Boga, ale chodzi o to taką dobrą duszę, jak to się po ludzku mówi że ktoś jest taki, no chce mu pomóc on jest w błędzie no, zaczyna z nim dyskutować i dyskutować, napomina go raz drugi raz, dziesiąty, setni raz i zamiast osiągnąć serce tego człowieka, który się spiera i który tylko szuka właściwie tą kłótnię, to ta kłótnia się robi coraz większa I coraz więcej słuchaczy, którzy są w to wciągani i wynik jest właśnie wtedy taki, jak w drugim liście do Tymoteusza jest napisane. To jest bezużyteczne, a tylko słuchaczy do zguby przywodzi. To jest powód, dlaczego jest tutaj pewnego rodzaju limit podany, pewnego rodzaju ograniczenie. Po pierwszym, w drugim o upomnieniu unikaj. Ja sam nie mogę powiedzieć, czy to dokładnie trzeba dosłownie się tego trzymać, że tylko raz i dwa, czy, czy to może też być trzeci raz, czy to już by był błąd, ale tu chyba nie o to chodzi. My widzimy, że na pewno chodzi, chodzi o to, że jeśli ktoś jest bratem w Panu i chce naprawdę z pokornym sercem służyć wierzącym przez Słowo Boże i popełni jakiś błąd, tak? coś powie, co jest nieprawidłowe, no to ktoś inny stanie i w duchu łagodności i miłości go poprawi. Powie mu, ależ bracie, chyba się tutaj pomyliłeś, bo zobaczymy, że tu i tu jest tak napisane, więc przyjmujesz chyba to, że to jest inaczej. I wtedy ten brat w swojej pokorze przemyśli to i stwierdzi, masz rację, dziękuję Tobie, że mnie poprawiłeś. No nie? To tak jednak jest, jak Ty powiedziałeś. Ale jak ktoś szuka tylko sporów, jak ktoś celowo odrzucał tą prawdę, bo chce wprowadzić jakieś swoje błędne myśli, to tak nie będzie. To się go raz poprawi, a on się będzie upierał. No dobrze. Może, bo jest taki przekonany, że ma rację. Ale przy drugim razie, no nie, to już widzimy pewnego rodzaju schemat, że ktoś po prostu naprawdę chce tylko wprowadzić się niepokój. I dlatego Słowo Boże, znając to niebezpieczeństwo, nas tutaj ostrzega i podaje te ograniczenie. Po pierwszym i drugim upomnieniu unikaj. Tak Mądrze Bóg o wszystkim pomyślał. Przez to też chciałem jeszcze powiedzieć, że nie mamy zaraz kogoś z góry unikać tylko, bo raz coś złego powiedział, tylko mamy się starać go poprawić. Ta zasada jest słuszna, że jak ktoś coś złego powiedział, dobrze jest mu pomóc, naprawdę w tym duchu pomocy i poprawić to, co on źle powiedział, żeby wszyscy słuchacze wiedzieli, jak to jest właściwie. Nie żeby udowodnić mu, że on się pomylił tylko żeby wszyscy mieli z tego korzyść ale jeśli jest taka sytuacja, jeśli jest taka osoba która chce właśnie jak to pisze wywołować to odszczepieństwo to tutaj Bóg pokazał nam jak się i z taką osobą obchodzić żeby zachować wierzących wszystkich, żeby zachować zgromadzenie przed złym Spory wśród wierzących były już na samym początku, co widzieliśmy m.in. w Dziejach Apostolskich, 15 rozdział. I niektórzy przybysze z Judei nauczali braci, jeśli nie zostaniecie obrzezani według zwyczaju Mojżesza, nie możecie być zbawieni. Kiedy doszło do niemałych sporów i zatargów między nimi a Pawłem i Barnabą itd. Jest tutaj grubego kalibru awantura. I y, to było wtedy, kiedy zgromadzenie było y, jeszcze w bardzo dobrej kondycji. Nie było tak, że Kościół był w ruinie. I trzeba pamiętać, że y, Bóg nie uznaje rozłamu w chrześcijaństwie. Czyli jeżeli daje dary na danym miejscu, czy to w Grabowie, czy w Orzeszu, czy w Mikołowie, czy w Katowicach, to daje te dary po prostu całemu kościołowi w danej miejscowości. A my jesteśmy jedynie przedstawicielami zgromadzenia Bożego. Zgromadzając się do imienia Pana, reprezentujemy często nawet nie połowę, nawet nie jedną dziesiątą wszystkich wierzących z danego miejsca. I być może ten kompletny, obdarowany kościół, zupełnie inaczej by funkcjonował, gdybyśmy byli faktycznie wszyscy wierzący z danej miejscowości zgromadzeni do imienia Pana bez tych rozłamów. I pamiętajmy też, że y, mamy pouczenie ze Słowa Bożego, że jesteśmy członkami. Y, I są niektóre członki, które co do zasady ze sobą y, wywołują, y, no po prostu nie dadzą rady współpracować z innymi członkami. Y, może taki obraz palec do oka po pewnych zabiegach można przyłożyć, ale do tego oka nie da się przyłożyć pięty, czy też bardziej, mniej delikatnego członka. I to pouczenie ma właśnie na uwadze to, żeby, jeżeli widzimy, że w jakiejś sprawie yy, bracia nie są w stanie między sobą dojść do ładu, to ominimy tą sprawę. No i tutaj znowu, nie tylko chodzi o zakon, Dzisiaj mamy duży wolumen powodów do kłótni wśród braci. A to powody polityczne, a to sposoby wychowywania dzieci, a to kwestia czy szczepić, czy nie szczepić, czy mieć psa, papuszkę, chomika, czy, każdy, czy ziemia jest płaska nawet, gdzieś słyszałem. Po prostu jest cały wolumen kwestii, które naprawdę nie są przewidziane do tego, żeby stały się powodem podziału w chrześcijaństwie wśród wierzących. I teraz, jeżeli załóżmy tutaj by chodziło o to, żeby zaraz tego brata wyrzucić ze zboru za to, że jest awanturnikiem, to bardzo szybko byśmy skończyli na jeszcze większym rozdrobnieniu. Słowo Boże pokazuje jednoznacznie, że wyrzucony był ze zboru brat, który żył z żoną Ojca swego. To jest bardzo gruba sprawa. To nie jest rzecz taka, że on po prostu jest tutaj człowiekiem, który obstaje przy swoim zdaniu i być może się myli, być może mówi prawdę, bo to, że ktoś przytacza lepsze argumenty wcale nie znaczy, że ma rację. Po prostu może inteligentniej przygotował się do rozmowy a prawda jest zupełnie gdzie indziej i rację ma ten, który jest słabszy w argumentowaniu. Więc tutaj y, takiego człowieka y, po pierwsze y, lub po drugim, po trzecim upomnieniu unikaj, ale nie na zasadzie wyrzuć ze zboru. Oczywiście, jeśli ten człowiek będzie trwał w takim swoim upojeniu i nieczeźwości i w końcu będzie z każdym wierzącym miał napieńku w zborze, to w końcu być może dojdzie do wykluczenia. Ale jeżeli to będzie taka sytuacja, że on po prostu nie może współpracować z dwoma, trzema braćmi czy siostrami w zborze, a tak poza tym to jest yy, wiadomo, że nie poruszać przy nim kwestii tego, czy mieszać herbatę w lewą czy w prawą stronę, to po prostu można z takim bratem iść aż do czasu pochwycenia, a być może on kiedyś wytrzeźwieje i kiedyś stanie się pełnoprawnie funkcjonalnym członkiem. Jeśli chodzi o zasadę funkcjonowania zgromadzenia i karność zgromadzenia, to te opisane są w liście do Koryntian. W tym fragmencie nie ma zasad dotyczących zgromadzenia, Tylko jest po prostu, wydaje mi się, że w tym momencie Widzimy człowieka Kogoś, kto przychodzi z zewnątrz do zboru Nie wiem, czy się nie mylę w tym momencie Który przychodzi do zboru Interesuje się być może Sprawami chrześcijaństwa I zaczyna wprowadzać jakieś elementy Konkretnie w tamtym przypadku z Zakonu I on wtedy wywołuje Odszczepieństwo, albo mówi jakieś rzeczy Które nie są zgodne ze Słowem Bożym I takiego człowieka powinniśmy po prostu zostawić Uniknąć, po pierwszym, drugim Ja też nie uważam, że to powinno być może 10, ale jeśli będzie 3, to ja nie będę tutaj akurat mówił, że to będzie źle. Bo popatrzcie, że dalej jest napisane, wiedząc, że on jest przewrotny i grzeszy. A więc wydaje się, że ten człowiek nie jest jeszcze w społeczności, nie jest wierzącym, tylko jest w gronie wierzących i próbuje coś tym wierzącym wrzucić. I sam na siebie wyrok wydaje, nie wiem, może bracia mają jakieś inne myśli na ten temat. Pierwszą myśl myślę, że dobrze jest też zwrócić na to uwagę, że wiersz dziewiąty niekoniecznie ma do czynienia z coś z wersetem 10. Wierz dziewiąty mówi o tych, że są głupie jakieś rozprawy, rodowody i spory i kłótnie. Takich rzeczy miał tytus unikać. Um, unikać jest coś, o co miał się starać, co myślę, że nie zawsze mu się udało. Miał unikać. Um, czytałem, że te rodowody to były jakieś zmyślone um, wytłumaczenia, skąd się wzięły jakieś duchowe istoty. Także to nie, jest, nie są te same rodowody, o których myślimy, jakie są w Starym Testamencie, że ktoś pochodził z ro, rodu ży, um, Lewickiego czy, czy Beniaminitowego. Benjamin, Tylko są to rzeczy, które są pomieszane z gnostycz, gnost, gnostycznymi tak. i platońskimi naukami. To znaczy wszystko, co po prostu z filozofią miało do czynienia i co się wkradało, powiedzmy, czy chciało wkradać się w zgromadzenia. Po prostu bańki. Tak, mity, tymi, coś no, takiego mieliśmy uszkodzić. Tak, Takie tak. filozoficzne dochodzenie, pochodzenia różnych rzeczy. Tak, tak. różne filozoficzne jakieś rozmyślania takich rzeczy miał unikać, ponieważ jemu samemu by to nic nie dało i innym również nie natomiast dziesiąty wiersz jest, pojawia się przed nami człowiek który chce doprowadzić do odszczepienia, może jedno słowo przeczytamy, rozłamu tak. Galacjan piąty rozdział chciałbym tylko przeczytać Że tam jest napisane, że to jest właśnie owocem ciała. To jest Galacją 5, rozdział 20, wiersz. Od szczepieństwo jest tam napisane. To samo słowo występuje też w dziejach apostolskich. W 24 rozdziale to jest. Musiałbym to poszukać. Tak. Sekta, to jest słowo sekta, tak, to się z tego bierze. jest 27 rozdział, 28, 14 wiersz, tak? Momencik. Tak, dzieje apostolskie 24, rozdział 14 wiersz, tam apostoł Paweł mówi, nie to jest, momencik, Tak, To jednak wyznaję przed Tobą, że służą oczystemu Bogu zgodnie z tą drogą, którą oni nazywają sektą. O to mi chodzi. Żydzi nazwali chrześcijan sektą, ponieważ widzieli ich jako odszczepieństwo z żydostwa. Oni widzieli, że to jest nowa jakaś grupka, tak jak faryzeusze, które byli sektą, sadyceusze byli sektą, coś stworzone w, tym, w tej ogólności. I teraz to słowo, i teraz chodzi tutaj jest człowiek, pojawia się człowiek, Ja myślę, że to może być wierzący albo i niewierzący. To nie ma tutaj w ogóle określonych, kto to może być. Napisane jest tylko człowiek. Człowiek, który wywołuje odszczepieństwo. Jeżeli jest to człowiek, który jest wśród nas, może się mniemać jako chrześcijanin i teraz nagle zacznie coś uwypuklać i mówić, o, najważniejsze jest to, że nie wiem, musimy się ochrzcić jakoś w taki, w jakiś dany sposób. I coś uwypukla, co nawet może jest, jest biblijne i wiemy, że są różne rozłamy wśród nas, jak może jedną nazwę, tylko powiem zielnoświątkowcy, którzy szczególnie podkreślają Ducha Świętego i jakieś tam te dary, ale są też inne um, odłamy, które pod, coś tam... Słyszałem kiedyś o jakichś prostaszkach, którzy mówią, że koniecznie muszą przed łamaniem chleba obmyć sobie nogi I to, i to są jakieś boczne sprawy ze Sława Bożego, które są uwypuklone ponad biblijną miarę. My oczywiście też jesteśmy w tym niebezpieczeństwie, jeżeli będziemy na przykład zgromadzenie bardziej podkreślać niż Pana Jezusa. Jeśli zaraz zgromadzenie będzie wszystkim, zgromadzenie, zgromadzenie, a Pan Jezus już będzie mniejszy niż zgromadzenie, to i też staniemy się sektą, sektą zgromadzenia. I tutaj chodzi, jeśli ktoś jest takim człowiekiem, który wywołuje to odszczepieństwo i nagle gromadzi wokół swojej idei, swojej myśli zwolenników i doprowadza do tego, że już nie jest jednym po prostu wśród braci, to jest to człowiek, który prowadzi, wywołuje odszczepieństwo i to może być człowiek, który jest niewierzący, ale człowiek, który też i wydaje, mam wyznanie, że jest chrześcijaninem, ale też myślę, że i może to być wierzący, bo wiemy, że dokładnie coś takiego się też dzieje. I Najpierw tutaj apostoł Paweł pisze mu napomnij go raz. Czytałem, że jeden brat napisał tak, że pierwsze napojeniny powinno być z odpowiednią miarą, ale statecznie. Znaczy nie tak, no jak chcesz to przyjmij, tylko masz to przyjąć, ale z taką łagodnością, z taką miarą. Jeżeli ktoś coś takiego poważnego nie przyjmuje, to drugi raz napomnieć, a potem, jak tu napisane jest, unikaj. Chciałem jeszcze, bo to padło tutaj, um, może tylko powiedzieć, jeśli tutaj był ten trzeci list Jana zacytowany. Pozwólcie, że też do tego coś powiem, ponieważ Myślę, że to jest bardzo dobitny przykład, jak należy z takim kimś postąpić. Trzeci, trzeci list Jana. Tutaj Grzegorz myślę, że słusznie powiedział, że to może do takiego stanu dojść, że taki człowiek musi być wyłączony. Jeżeli naprawdę... To, co jak już powiedział Piotr, tą odpowiednią karność, na którą Słowo Boże nas uczy w różnych miejscach, napomina się, idzie jeden, idzie więcej braci, potem ten człowiek nie pokutuje, wciąż to prowadza. To są normalne e, kroki, czy procedury, które trzeba wykonać. Ale popatrzcie, ile cierpliwości wymaga takie, takie ktoś, czy takie zachowanie. Tutaj napisane jest Jana III, Jana 10 wierszy. Mówiliśmy już, czy słyszeliśmy, co ten diotrefes robił, I teraz dziesiąty wiersz. Dlatego, jeżeli przyjdę, co czyni apostoł Jan? Jeżeli przyjdę, przypomnę uczynki Jego, że złośliwymi słowa, słowy nas obmawia i nie zadowalając się tym, nie tylko sam nie przyjmuje braci, lecz nawet zabrania to czynić tym, którzy chcą ich przyjść i usuwa ich zboru. Do, do tego Gajusa pisze nie naśladuj go i tak dalej. Kiedyś brat mi zadał pytanie, Jak myślisz, czy ten brat go mówi, że on będzie wykluczony, czy nie? I powiem wam, że w tym momencie pada mi szczęka i mówię, pff, nie wiem. Przesiedziłem kilka ym, rozważań braci i brat Kelly napisał bardzo coś mądrego, co właściwie tutaj napisane jest. Apostoł Jan pisze, przyjdę przypomnę uczynki Jego. Nic więcej. Wyłączenie jest sprawą zgromadzenia. On przypomni uczynki, uwypukli jaki jest grzech i sumienie zgromadzenia musi być ćwiczone w jak tej sprawie postąpić, żeby oni, według tej procedury nam znanej, ich sumieniu doszło do ćwiczenia i następnie dostąpiło wyłączenie przez zbór, a nie przez apostołomianę. Takie coś napisze obrad. Ja myślę, że tutaj jest napisane. Przyjdę, przypomnę uczynki jego. I nic więcej. Do tego dziesiątego wiersza też nie chcę rozstrzygać, czy to jest wierzący, czy niewierzący, ale mamy dwa odnośniki w Bibliach Warszawskich i przeczytajmy je. Mateusza 18, 15, 16 wiersze, 18 rozdział, 15 wiersz. A jeśli by zgrzeszył brat Twój, idź, upomnij go sam na sam. Jeśli by Cię usłuchał, pozyskałeś brata swego.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 Jeśli kto inaczej naucza i nie trzyma się zbawiennych słów Pana naszego Jezusa Chrystusa oraz nauki zgodnej z prawdziwą pobożnością, ten jest zarozumiały, nic nie umie, lecz choruje na wszczynanie sporów i wspieranie się o słowa, z czego rodzą się zawiść, sfary, bluźnierstwa, złośliwe podejrzenia, ciągłe spory ludzi spaczonych na umyśle i wyzutych z prawdy, którzy sądzą, że z pobożności można ciągnąć zyski i tak jak to też podkreślamy, że Słowo Boże jest zawsze precyzyjne i te słowa, które są napisane nie są daremnie i tu akurat mamy w tym dziesiątym wierszu a człowieka człowieka czytaliśmy te dwa odnośniki, które są, pierwszy jest właśnie z tego Ewangelii Mateusza, gdzie jest napisane, jeśli by zgrzeszył brat Twój, ewidentnie brat Twój natomiast do Tymoteusza Paweł mówi o ludziach spaczonych, którzy są spaczonych umysłów. Może taką jedną tylko wkazówkę, którą wnioskuję ze sposobu przedstawiania Słowa Bożego przez Apostoła Pawła na temat tego człowieka to można zauważyć, że apostoł Paweł definiuje ludzi scharakteryzowanych przez cielesne postępowanie jako nie nazywa ich wierzącymi czy świętymi, tylko właśnie nazywa ich ludźmi. Dosłownie ludźmi, charakteryzując ich przynależność do tej ziemi w sensie ludzkiego wydania. Chciałbym przeczytać w jedno miejsce, które pokazuje nam drugi list do Tymoteusza, trzeci rozdział. Drugi wiersz. Jest tu mowa o tych trudnych czasach, ale tu, kogo przedstawia apostoł Paweł, to są chrześcijanie z wyznania. Czyli zewnętrznie przyznające się do domu chrześcijańskiego, tego wielkiego domu, który jest tematem drugiego rozdziału tego listu, i nazywa ludzie, bowiem będą samolubni. To mogą być wyznawczy chrześcijanie, i tak myślę, że tutaj jest, przynajmniej jeśli chodzi o drugi list do Tymoteusza, trzeci rozdział, przepraszam, tak? Drugi list. Ludzie bowiem będą samolubni. I teraz, jeżeli on w liście do Tytusa, tutaj brat Piotr mówił, może być to rzeczywiście niewierzący człowiek, też to myślę, tak można widzieć, ale też myślę, że charakteryzuje, z drugiej strony na to patrząc, Człowieka, który wywołuje odszczetnictwo, czyli on jest charakteryzowany przez sekciarskie działanie, przez cielesne postępowanie, jak słyszeliśmy w liście do Galacji, on jest ten uczynek wymieniony, czyli to go charakteryzuje, a są to uczynki ciała, a więc charakteryzuje cielesne postępowanie. My jesteśmy teraz w Chrystusie, tak nas Paweł widzi. W liście do Rzymian pisze w 7 rozdziale takie jest zdanie. My, kiedy, którzy byliśmy w Ciele, teraz już w ciele nie jesteśmy. Więc widzi nas całkowicie w innym stanowisku, a definiuje ludzi scharakteryzowanych przez cielesne postępowanie w takim bardziej ludzkim wydaniu. Być może jest to jakaś wskazówka, bo też jeszcze jeden przykład mam na sercu z pierwszego listu do Koryntian. Bracia i czwesty, tam właśnie zaistniało odszczepieństwo. I mówiąc dosadnie sekciarstwo, to samo słowo jest użyte, co w Galacjan 5.20. To jest pierwszy rozdział pierwszego listu do Koryntian, dziesiąty wiersz. A proszę was, bracia, w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa, abyście wszyscy byli jednomyślni i aby nie było między wami rozłamów. To jest dokładnie to słowo właśnie z Galacją 5,20 i to słowo sekta, co Damian tutaj przytacza. A więc tego odszczepieństwa, żeby nie było między wami, lecz abyście byli zespoleni jednością myśli i jednością zdania. Do kogo pisał Paweł? Pisał do Koryntian, bracia i siostry. Być może tam między nimi byli też niewierzący ludzie, trudno powiedzieć, ale generalnie było to do świętych w Koryncie. Również, aby nie postępowali w tym charakterze odszczepieńczym, powodując po prostu rozłamy. Dlatego być może człowiek ten, możemy go widzieć dwustronnie, jak powiedzieliśmy, i myślę, że możemy przede wszystkim pouczające wnioski z tego wyciągnąć. Jeszcze jeśli chodzi o Koryntian, tutaj jest 11 rozdział, 19 wiersz. Pierwszy list do Koryntian, 11 rozdział, 19 wiersz, bo muszą być między wami herezje, aby się okazało, którzy są wypróbowani wśród Was. Więc y, tutaj jest to ważne, jak w stosunku do herezji się zachowujemy. I co do osoby heretyka to też musimy, może to zabrzmi trochę dziwacznie, ale podzielić heretyków na heretyków dobrej woli i złej woli. Mam na myśli po prostu zagubionych wierzących, którzy w wyniku braku rozwagi, czy to dali się uwieść jakiejś argumentacji, ale są szczerymi braćmi w Chrystusie, a o takich też nawet jest powiedziane, żeby przyjmować, nie wdając się w ocenę poglądów, takich ludzi, którzy dziwne rzeczy naprawdę, y, zwłaszcza jeżeli się spotyka tych, którzy przez różne y, przeszli y, rozłamy w chrześcijaństwie, y, grupy, które są całkowicie oddalone od Słowa Bożego, y, to taki brat y, może naprawdę w szczerej wierze niejedną błędną rzecz wypowiedzieć, I tutaj trzeba dużo pracy i może być tak, że on się nawet czasami rozgniewa. Ale są też heretycy złej, złej wiary, złego podejścia. O nich mówi z kolei drugi list Piotra, drugi rozdział. Byli też fałszywi prorocy wśród ludu, jak i wśród was będą fałszywi nauczyciele, którzy potajemnie wprowadzą herezję zatracenia, wypierając się Pana, który ich odkupił i sprowadzą na siebie rychłą zgubę. Ci ludzie, widać, że tu wyraźnie są nazwani, jako ci, którzy potajemnie, czyli oni doskonale wiedzą, czemu przychodzą do zboru, że oni chcą ukrywać te swoje poglądy, jeżeli po prostu mogą, to mówią tak, jak mówi większość z a potem po prostu odbijają po jednej duszy do swojej herezji. Tam, gdzie mogą, to w czasie nauczania coś dodadzą, tak żeby cały zbór uprowadzić albo jak największą grupę po prostu wierzących mucić bo jest powiedziane, że aby jeśli można zwieść i wybranych działa ta moc nieprawości. I wtedy będą wyko bezwzględnie wykorzystywać te wszystkie rzeczy, które są dla nas takie ważne, żeby być miłym względem siebie, żeby nasze różnego rodzaju upodobania wykorzystywać, żeby po prostu pochlebstwami tych, których da się oszukać, obałamucić i tak dalej, i tak dalej. Więc to są fałszywi nauczyciele, którzy potajemnie wprowadzą herezję zatracenia. Herezje zatracenia to są już herezje nie takie, które można w jakikolwiek sposób tolerować. To są herezje, które atakują albo osobę Pana Jezusa, albo dzieło Pana Jezusa. Yy, I to są dwa takie punkty najmocniej, yy, jeżeli tego nie mamy, to nie jesteśmy w żaden sposób chrześcijanami. Jeśli cokolwiek ukradnie nam się z osoby Pana Jezusa albo z Jego dzieła, to wtedy diabeł już to dzieło zniszczenia dokonał w całości. ale krótko. Na pewno jeszcze będziemy mieli okazję uzupełniać te myśli. Ja chciałbym tylko y, krótko zwrócić uwagę na czternasty rozdział listu do Rzymian, do którego nawiązane zostało rozważanie. Mianowicie chodzi tu o taką rzecz, że z całą pewnością jest to rzeczą ważną i pożądaną, abyśmy okazywali cierpliwość różnym osobom, które z niewiedzy, z braku poznania, z różnych przyczyn, tak jak to słyszeliśmy, mogą wypowiadać różne dziwne rzeczy. Natomiast nie powinniśmy być nadtolerancyjni dla takiego działania. I nie, e, uważam, że jest ważne, abyśmy nie nadużywali tego 14 rozdziału listu do Rzymian e, w, w usprawiedliwianiu wyrażania dziwacznych poglądów. I dlatego pozwólcie, bracia, że krótko przeczytam e, to, co jest tam napisane, bo bardzo często mamy odwołania do tego właśnie miejsca, mówiąc: A to jest słabe wierze. Ale tu e, dosyć jasno jest napisane, Jaka jest istota tej słabości? A tego, kto jest słaby w wierze, przyjmujcie. Od pierwszego. 14 rozdział listu do Rzymian, pierwszego wiersza. Lecz nie po to, aby sprzeczać się wokół spornych kwestii. Teraz drugi wiersz mówi nam, o jakiego rodzaju sporne kwestie chodzi. Jeden bowiem wierzy, że może jeść wszystko, a inny będąc słaby jada jarzyny i dalej szósty wiersz jeszcze podsumowuje pod, można powiedzieć tok tutaj rozważań kto przestrzega dnia dla Pana przestrzega a kto nie przestrzega dnia dla Pana nie przestrzega tu chodzi o taki rodzaj słabości kiedy występuje rodzaj nadpowściągliwości ze względu na Pana ograniczenie wolności która jest znacznie szersza w Panu, ale ktoś, bojąc się, aby w jakiś sposób nie zadziałać przeciwnie do myśli Pana, powściąga się. Nie jego wolność nie jest pełna. Tu o takie, taką słabość chodzi. To jest taka słabość w wierze. Masz daleko większą wolność niż możesz, ale z powodu różnych właśnie, może, zaszłości powsiągasz się przed jej używaniem, bo wydaje ci się, że może to jest coś zdrożnego. Są bracia, wśród których nie wypiłbym kufla piwa. Właśnie z tego powodu. Inni mówią, bracie drogi, chcesz się napić piwa, jest tak gorąco, jest mam w lodówce, nie ma problemu. I jeśli to wszystko zawiera się w jakiejś tam, powiedzmy zdrowej mierze, to Użyję tego przykładu, może, mam nadzieję, że nie będzie zbyt kontrowersyjny tutaj. Yy, możemy zauważyć, że rzeczywiście sprawa ma ręce i nogi. I naprawdę nikogo nie musi gorszyć. Natomiast może gorszyć. I tutaj chodzi o tego rodzaju słabość. Słabego w tym znaczeniu. Nie kogoś, kto mówi dziwaczne rzeczy, Oczywiście ja nie krytykuję tego, co Grzegorz mówi, bo w pełni z sercem się z tym zgadzam, ale wydaje mi się, że to odniesienie, ono jest nadużywane, bo my mówimy, o to jest słaby, a rzeczywiście to jest człowiek, który powykręcane ma myśli. I tu trzeba być ostrożnym i zadziałać. Oczywiście z cierpliwością. Dlatego mamy także i wobec nawet heretyka. O ileż bardziej wobec człowieka, który po prostu jest po różnych przejściach. Ale nawet wobec charetyka. Pierwsze, drugie pomnienie. A więc istnieje potrzeba, by prostować myśli, aby one były zgodne z tym, co podaje nam Słowo Boże, ale tam, gdzie jest słabość, rzeczywiście nie wynosić się z osobistą wolnością nad słabość brata, po to, aby go właśnie nie zatracić. Aby On nie wpadł w stan, w którym będzie myślał, że jest otoczony ludźmi niewiernymi wobec Boga. Ludźmi, którzy lekceważą sobie Go. Ludźmi, którzy nadużywają wolności. Ludźmi, którzy po prostu żyją cieleśnie. Nie, tak nie może On postrzegać. Koniec rozważenia na dzisiaj. Przerwa. 15 minut przerwa. Może ktoś jeszcze coś pokaże, żeby zaśpiewać? Bracie. Ja na to czekam. śpiewamy trudną nowinę, że nam. Jaki numer? давай давай скажем 180 на тисячу 180 сумавина згастовала вам dla młodzieży i opiekunem młodzieży jest Damian Korcz. Także każdy, kto się czuje młodzieżą, za Damianem. Najpierw do toalety, proszę tam nie jest. Także przerwa jest. Dokładnie 15 minut, kochani. Także spotykamy się za... 20...